Jest 13. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Anna Kowalczyk. Zmiany w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odchodzi Sławomir Cenckiewicz. Atak niedźwiedzia na Podkarpaciu nie żyje kobieta. Ceny paliw w górę minister energii podał maksymalne stawki na jutro. Sławomir Cęckiewicz nie jest już szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, złożył rezygnację. Prezydent Karol Nawrocki ją przyjął. Pełniącym obowiązki szefa biura został generał Andrzej Kowalski, dotychczasowy zastępca szefa BBN-u. Więcej na ten temat w aktualnościach o 14.00. Tragedia w miejscowości Płonna, niedaleko Sanoka, nie żyje kobieta, którą zaatakował Niedźwiedź, gdy ratownicy pojawili się na miejscu na ratunek dla rannej. Było już za późno. Służby zaalarmował syn kobiety, mówi starszy kapitan Paweł Gibała z Komendy Straży Pożarnej w Sanoku. Na miejscu znaleziono kobietę, która znajdowała się w kompleksie leśnym. Jest to kobieta wieku 58 lat. Policjanci i strażacy cały czas pracują na miejscu. Dla niektórych to żart, dla niektórych powód do mobilizacji. Premier Donald Tusk opublikował w mediach społecznościowych film, na którym przegląda dokument Rekonstrukcja. Kwiecień 2026 ruszyła fala domysłów, no i pojawia się pytanie, kogo ewentualnie szef rządu miał na myśli. Łączymy się z Sylwią Białek. Dzień, Dzień dobry. dobry. Powiedz czy to żart, czy pożegnanie, czy pogrożenie palcem. jedno i drugie, rzeczywiście mogłoby nawet być pożegnanie z rządem, gdyby premier miał takie plany, to najpierw by o rekonstrukcji by tę rekonstrukcję zrobił, a później dopiero o tym poinformował. Aleksandra Leo, posłanka Centrum uważa, że zmiany w rządzie czasami są potrzebne. Czy będą jakieś zmiany? Nie wiem ale zmiany często są potrzebne i dobre. Mam swoje podejrzenia, ale nie będę się nimi dzielić. Zostawię je na razie dla siebie. Nieoficjalnie można usłyszeć, że to pogrożenie palcem w kierunku Polski 2050. W przyszłym tygodniu głosowany będzie wniosek o wotum nieufności wobec ministry klimatu Pauliny Heniklowskiej. Rywalki w wyborach na przewodniczącą partii ministry funduszy i polityki regionalnej. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapewnia jednak, że zależy jej na stabilności koalicji. Jesteśmy odpowiedzialną częścią koalicji 15 października. Naprawdę to nie od nas. Jeżeli wypływają jakieś groźby, jakieś głosy, to nigdy te głosy o tym, że koalicja ma przestać istnieć, nie wypływają i nie wypłyną od Polski 2050. W przyszłym tygodniu głosowane ma być też wniosek o odwołanie ministry zdrowia. Sylwia Białek, dziękuję za te szczegóły. To są aktualności jedynki. Droższe tankowanie na stacjach paliw minister energii podał maksymalne stawki na jutro. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 3 grosze. To 6 groszy więcej niż dziś. Tyle samo zdrożeje 98 za litr. Trzeba będzie zapłacić maksymalnie 6,62 litr oleju napędowego. Ma kosztować nie więcej niż 6,79. Dziś diesel jest o 8 groszy tańszy. Pijany policjant z Warszawy zatrzymany w Koło Brzegu, miał prawie półtora promila alkoholu w organizmie. W takim stanie spowodował kolizję. Z informacji reporterki Polskiego Radia Anety Łuczkowskiej wynika, że chodzi o zastępcę komendanta rejonowego policji na warszawskiej Woli. Według stołecznej komendy policjant został już odwołany ze stanowiska. Może też stracić pracę w policji. Syn Viktora Orbana odchodzi z węgierskiego wojska, stało się o nim głośno w czasie niedawnej kampanii wyborczej. Ujawniono wtedy, że chciał wysłać węgierskich żołnierzy do czadu. Informacje o demobilizacji kapitana Gaszpara Orbana potwierdziło węgierskie Ministerstwo Obrony. Syn urzędującego jeszcze premiera ma przejść do rezerwy w ciągu kilku dni. Przełożeni Orbana juniora zgodzili się, by opuścił szeregi armii. Temat Gaszpara Orbana wrócił do debaty publicznej w czasie kampanii, gdy jego kolega z wojska ujawnił, że syn premiera lobbował za wysłaniem 200 węgierskich żołnierzy na misję do czadu. Według relacji kapitan Orban twierdził, że nakazał mu to Bóg, aby ratować chrześcijan w Afryce. Jednocześnie miał być świadomy, że część żołnierzy mogłaby nie wrócić z takiej Misji. Rząd Wiktora Orbana wstępnie przygotował wysłanie wojsk do Czadu, ale na początku ubiegłego roku zawieszono cały projekt. Gaspar Orban służył w armii od sześciu lat. Bez egzaminów wysłano go od razu na prestiżową brytyjską uczelnię wojskową Sandhurst. Wcześniej był na chrześcijańskich misjach w Afryce. Założył nawet własną organizację religijną związaną z chrześcijańskim ruchem charyzmatycznym. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia. Pogoda. Niewiele chmur nad Polską, wszędzie słonecznie, na termometrach w tej chwili od 8 stopni w koło brzegu, 13 w centrum, do 16 w okolicach Krakowa ciśnienie w Warszawie 1000 hektopaskali. I jeszcze komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wód wybranych rzek Polski o godzinie ósmej. Stan wody Wisły układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił. W Karsach 121 cm. W ciągu ostatniej doby ubyło 9. W Szczucinie 129, ubyło 4. W Zawichoście 235, przybyło 3. W Puławach 138, przybyło 5. W Warszawie 159, ubyło 1. W Kępie Polskiej 215, ubyło 5. We Włocławku 132, przybyło 1. W Toruniu 156, przybyło 2. W Tczewie 322, ubyło 13. Na Sanie w Przemyślu 95 ubyło 3. Na Narwi w Ostrołęce 81 ubyło 3. Na Bugu we Włodawie 122 ubyło 1. Stan wody Odry układał się w strefie wody niskiej i średniej i wynosił. W Braci Bożu 145 cm w ciągu ostatniej doby ubyło 3. U U Ujścia Nysy 277 bez zmian. W Malczycach 228 przybyło 66. W Połęcku 89, ubyło 3. Stan Wody Warty układał się w strefie wody niskiej i wynosił. W Poznaniu 166 cm W ciągu ostatniej doby przybyło 2. W Gorzowie Wielkopolskim 207, ubyło 1. Aktualne prognozy i ostrzeżenia hydrologiczne dostępne są w serwisie hydrologicznym pod adresem hydro.imgw.pl. JEDYNKA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 Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi. Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzej realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć? Ogłoszenie społeczne. Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl+. plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów, 50% taniej przy zakupie dwóch. Wszystkie wielopaki lodów bądź Drugi tańszy produkt 70% taniej. I wszystkie produkty finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły w aplikacji. Lidl. To się opłaca.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 14 minut po godzinie 13. Tylko szczerze. Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. To jest tylko szczerze na antenie jedynki 22 645 22 66, A dziś Światowy dzień książki. I to będzie głównym tematem naszej dyskusji, naszej rozmowy, no bo skoro Światowy Dzień Książki, to nie sposób nie zapytać o to, jak czytają Polacy. Oczywiście mogą pojawić się głosy, zważywszy na to, jak, jak wyglądają y, badania dotyczące, dotyczące czytelnictwa w Polsce w ostatnich latach. Czy to jest dobrze zadane pytanie, czy nie powinno ono brzmieć, jak nie czytają Polacy i dlaczego nie czytają książek. Ale nie chcemy być zbyt okrutni, zbyt y, złośliwi, więc trzymamy się wersji, że jednak czytamy. Co czytamy? Jak czytamy? Jak często czytamy? Po co najchętniej sięgamy? To są pytania na dziś 22645, 2266, a na dobry początek bardzo proste pytanie, co ostatnio udało nam się przeczytać? No i zacznijmy oczywiście od głosów z naszej sądy. Um, Wiedźmina. Wiedźmina, no czyli fantastyka, klasyk. Mhm. Dlaczego taka? Bo jest to moja ulubiona książka, chciałam sobie jeszcze raz przeczytać. Czyli wraca pani do książek, które są dla pani ważne, jak rozumiem? Owszem. No, nie pamiętam, jak sprawdaje, a było to z rok temu, nie mam czasu. Poszłam na emeryturę i nie mam czasu. No to na emeryturze pani nie ma czasu, to wydaje się, że jest właśnie czas na książki. Właśnie nie ma czasu, no co mam zrobić? Nawet, mówię, jak gazetę przeczytam jakąś kolorową, to już się coś dzieje w moim życiu innego. Nie mam czasu, nie wiem, jak to się porobiło. Jak ja miałam. Czytam gazety i rozwiązuję krzyżówki przede wszystkim. Ale jakieś miejsce na książkę jakąś ciekawą nie znajdzie się? No znalazłoby się, no ale jakoś tak zaniedbuję czytanie, po prostu przyznam się. Ja ostatnio czytam działkowe rzeczy, książki o roślinach tylko. Bardzo przyjemne książki, ja też bym chciał mieć czas na działkę, na czytanie o tych pięknych kwiatach. Tak, o roślinach czytam. Poleca Pani. Polecam, polecam. Kto się interesuje tym, to polecam, żeby najpierw wiedzieć co i jak. Feliks Tynika przygodowa. O, dlaczego taka? A miałem taką na szafce po prostu, to wziąłem pierwszą z brzegu. No i co, zaciekawiła Cię po prostu? Tak, była całkiem polecam. A to jeśli mogę spytać? Brandon Sanderson, Druga Królów. To cała taka seria. Warto, warto czytać, warto poszerzać swoje horyzonty. Bo myślę, że wtedy możemy sobie wyobrażać po prostu różne rzeczy. I też myślę, że to bardziej uspokaja niż oglądanie jakichś filmów albo seriali. Kondycja psychiczna niewątpliwie się poprawia, te ekrany chyba nam nie służą, prawda? Mam takie wrażenie. Ja się z tym zgodzę. na przykład przed snem dużo lepiej jest czytać książkę. Cyberbezpieczeństwa. Ambitnie. Tak, tak, A dlaczego tak? A dlaczego tak? Bo to jest mój przedmiot, który uczę w szkole. Przyjemny, spożyteczny. Dokładnie tak. Ja nie ukrywam, że najbardziej zmartwił mi ten głos mówiący o tym, że na emeryturze nie ma się czasu na czytanie książek. Ja zawsze miałem nadzieję, że te wszystkie książki, które tam się zbierają, zbierają, zbierają od lat, no to będzie można na, na spokojnie sięgnąć właśnie po nie na emeryturze. Okazuje się, że to nie jest wcale takie oczywiste. W studiu jest gość, ale przez chwilę jeszcze nie zdradzę kto. Najpierw pan Arkadiusz. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Arkadiuszu, y po co pan ostatnio sięgał? Ostatnio czytałem y, książki takiego angielskiego podróżnika, który przejechał przez Polskę rowerem przed wojną, po wojnie i za PRL-u. Y, ciężko, ciężko jest czytać książki, i dużo czasu to zajmuje. Ja zawsze byłem molem książkowym i czytałem po 30 tytułów y, miesięcznie. No ale to było w liceum. No to miał pan ten... niezłą średnią, szczerze mówiąc. Jedna tak, książka dziennie? Tak. Wow, tak, no to robi wrażenie szybko no, szybko czytać i to pozwalało mi pochłaniać i wiedzę, i literaturę. No ale też teraz są inne czasy, teraz się słucha podcastów, teraz się czyta rzeczy w internecie. Ja chciałbym tutaj podnieść taką kwestię, że czytanie czytaniu nierówne. To, że panie czytają kryminały albo romanse, to jest śmieciowa, śmieciowe czytelnictwo. oj, oj, oj, oj. oj literaturę faktu, literaturę historyczną, rzeczy związane z, z nauką, z tym, jak funkcjonuje świat. Ja do dzisiaj pamiętam za dzieciaka przeczytałem książkę fondi Twórca Dzieci Wszechświata. Fantastyczna pozycja o tym, jak wygląda wszechświat, jak my w nim wyglądamy i tak dalej, i tak dalej. Do dzisiaj ją pamiętam, było tam wiele eksperymentów myślowych. Bardzo dobrze zrozumiałem, jak funkcjonuje świat dzięki temu. To panie Arkadiuszu, no, a to. Czytanie, tak? czytanie kolejnego romansu, no to tak, jakbyśmy bajki czytali. Nic, no nie, nie, nie, panie Arkadiuszu, to ja tutaj muszę jednak stanąć okoniem, bo oczywiście ja gratuluję tego, tego tempa czytania. 30 książek miesięcznie to naprawdę to, to wow. Natomiast jeżeli chodzi o, o czytanie, to tak, po pierwsze, ważne, żebyśmy w ogóle czytali to jest kwestia podstawowa. To, po co sięgamy to jest istotne, ale najważniejsze jest to, abyśmy czytali. Natomiast tak mi się wydaje, że owszem, czytanie rzeczy, które są literaturą faktu, dotyczą historii, faktów, bardzo dobrze. Natomiast gdybyśmy szli tylko tym tropem, to rzeczywiście nie sięgniemy, nie sięgniemy po kryminały, nie sięgniemy po... E, po romansy, ale w tej sytuacji sięgniemy również po, po klasyk, nie sięgniemy po Sienkiewicza, po Homera, po, po Szekspira, no bo przecież to nie jest literatura faktu. Więc nie wiem, czy to do końca tędy droga. To pan Rafał, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja tylko chciałem się podzielić e, taką uwagą, bo mimo młodego wieku, tam ledwie 35 na karku, to chyba jak każdy w szkole nie chciało się czytać, nie, czytanie nie. A im człowiek starszy, tym więcej zaczął wchodzić. I teraz może nie tak jak pan przed momentem, 30 książek miesięcznie, ale te trzy książki miesięcznie staram się. I może nie podzielę w 100% tej literatury faktu, o której pan powiedział, ale uważam, że literatura faktu powinna być też e, ważnym elementem naszego tu pełna pytania. zgoda, oczywiście. E, dokładnie. ja ja akurat opieram się na tym, że biorąc pod uwagę zawód, który wykonuję, czyli medyczny, staram się na tej literaturze faktu opracować i bardzo dużo tej literatury faktu czytam. Nawet nie tylko w związku hmm. z zawodem, ale... Dobrze, ale panie związku... Rafale, przepraszam, to sto, stop. A są takie momenty, kiedy nie sięga pan po literaturę faktu, tylko po coś innego? E, tak, są takie momenty, w których nie sięgam po literaturę faktu, w sytuacjach, w których tak naprawdę chcę się odmurzyć, mówiąc kolokwialnie. No dobrze, to po takim wstępie boję się zapytać, ale no dobrze, to co to jest? Co, co to jest? Wtedy, wtedy kryminały. Mhm. Na odmurzenie, wtedy? tak? E, tak, za odmurzenie, bardziej mówiąc kolokwialnie odmurzyć, chodzi no o dobrze, to, Dobrze, że... szanowni państwo, posłuchajmy, znaczy posłuchajmy, przepraszam, poszukajmy jakiegoś bardziej zgrabnego określenia. Dokładnie, chodzi o to, że, żeby, się nie skup żeby się nie skupiać, bo literatura faktu jakby opiera się tylko i wyłącznie na faktach I wiemy, że wszystko mhm. co tam się mamy opisane jest realne A jeżeli już przechodzimy do pisanych opowiadań czy e, całkowicie kryminałów Wtedy jesteśmy na etapie, w którym są opisane tam rzeczy, które się nie dzieją tak naprawdę które No dobrze, i, ale panie Rafale, czasami... są takie kryminały, są takie sensacje, gdzie naprawdę ta intryga jest tak zrobiona że no, w pewnym momencie potrafimy się zagubić i wciągnąć ale tak, zgadza 100%. Się. Zgadza się, e, potrafimy się wciągnąć, ale jakby trzeba mieć z tyłu głowy, że to nie jest realne. Oby, oby. Panie Rafale, bardzo, bardzo dziękuję. Z tym odmurzaniem to naprawdę może jakoś tak, no spróbujmy, może są jakieś ciekawsze określenia, bardziej zgrabne, bo myślę sobie, że dobry kryminał to naprawdę nic złego. No to Pani Maria, Dzień dobry. Dzień dobry. No, tak nieładnie pan się wyraził o tych czytelnikach kryminałów czy innych. Żadne tak jak. Ja to już w tej chwili cytuję pana Rylskiego, Eustachego. Cokolwiek czyta, ludzie czytają, niech czytają. Prawda? No, niech czytają. Tak, myślę, by... że, myślę, że nazwisko Eustachy Rylski to, to, to jednak jest ktoś, w Dla czyje słowa jest, warto no. się wsłuchać. Tak. Tak, tak, właśnie, cokolwiek, ale czytać, ale, co ja przeczytałam, właśnie, nawet jeszcze mam przed sobą, moje życie z Simoną Kossak, Lecha Wilczka uh -huh. i Anny Kamińskiej, Simona, o Simonie, jestem pełna podziwu dla Simony i dlatego o niej, czy w ogóle o ludziach, którzy są blisko przyrody, o to tak, ale to lubi, pani, lubi pani właśnie literaturę faktu, yy, biografię, tego tak, typu rzeczy? Tak, mhm. ale nie wszystkich, nie wszystkich. No to łatwo, łatwo się domyślić, że zapewne nie każda biografia i nie każdy życiorys tak, będzie nam pasować. Tak, tak. No a na, autobiografie to niektóre są... Takie troszeczkę za bardzo podniesione, pod, podniesienie siebie mm -hmm. do jakichś tam wyżyn. No, ale pani właśnie... Mario, no jak to w autobiografiach? Nikt źle o sobie nie będzie pisać. No, no, ale ja panu powiem jeszcze jedną rzecz. Wracam do książek, które czytałam może trzy, może pięć razy. Mm -hmm. Na przykład do Bułhakowa... Mistrza i Małgorzate, to ja już mogę prawie na pamięć znam. Znam rzeczy, które się czyta, które się powinno się do nich. Da. Lalkę, to samo Prusa. No, ja mówię, jest tyle dobrych książek, bo przyznam się, że ja tej współ, bardzo współczesnej literatury młodych autorów, ja nie. Próbowałam. To Pani Mario, to nie przepraszam, rozumiem. przerwę, bo i tak wybił gąk, ale myślę, że jak gdyby o gustach i o guścikach nie ma co dyskutować. Grunt, żebyśmy czytali. Bardzo Pani dziękuję. Pędzimy dalej. 22,645, 22,66. Na razie nasz gość siedzi cierpliwie. Jeszcze momencik, Pani Ewelina, dzień dobry. Halo, halo. Halo? Pani Ewelino, tak jestem. To my, tylko e... szczerze. Dzień dobry. Ja czytam w wolnych chwilach dla relaksu głównie ob książki obyczajowe, ale z taką dozą humoru, żeby mogła sama do siebie się pośmiać i żeby faktycznie mnie ta książka relaksowała. Natomiast nie ukrywam, że bardzo lubię wywiady czytać z różnymi osobami i, i, i ze świata muzyki. i i autorami nawet książek. Ostatnia moja taka przeczytana to Kto się kochał w Marcie Fox? Nie powiem, wywiady też są fajne, śmieszne. Po prostu uśmiałam się w głosy. Także tego typu literatura. Absolutnie nie lubię fantastyki, nie lubię kryminałów. No jeszcze książki historyczne, jeśli coś mnie interesuje, no to jak najbardziej. Czyli sięgamy po, na różne półki, czy też po książki z tak, różnych półek. Mhm. W zależności od też mojego nastroju, to też dużo zależy. Oj, ja i to ma znaczenie. Poprawić humor, to właśnie sięgam po takie obyczajówki. Dużo wypożyczam, dużo kupuję już teraz tylko książki z autografem na spotkaniach autorskich. Takie kolekcjonuję i dużo na te spotkania zimą zwłaszcza chodzę, bo ich jest mnóstwo. E, natomiast jeśli chodzi o inną literaturę, no to wypożyczam sobie z biblioteki i zawsze panią mówię, że ja poproszę taką książkę, żebym się pośmiała, żebym się zrelaksowała i one już wiedzą, co... To... Wiedzą, czego szukać. Pani Ewelino, bardzo, bardzo dziękuję. 22 22, 645, 2266. Mówiłem, że bardzo, bardzo cierpliwie, jak na razie przynajmniej, yy, zachowywał się nasz y, gość Magdalena Mikołajczuk. Domownik, to, y, domownik. A nie gość. No, że tylko szczerze. Nie, bardzo mi miło, jestem zaszczycona, naprawdę. Tak mnie nie Głos jedynki. Jakby było. Andy Oscar Ghost to, to. mniej więcej w takim klimacie dobrze, tak? mnie mm -hmm. zapowiedziałeś. To, to wzruszające. No i powiedz ja, tak. mi, co ty na te głosy. Ciekawe, te głosy są Państwa. Yy, I tak właśnie pozapisywałam sobie różne rzeczy. Przepraszam, muszę zradzić jedną rzecz. Tak. To jest takie zdanie, które bardzo często w Radiu się pojawia. No szkoda, że Państwo tego nie widzieli, to znaczy tego momentu, kiedy właśnie padło słowo czy to określenie odmóżdżacze. Yy, yy, tak. Yy, bardzo dziękuję panom, dwóm pierwszym panom, yy, którzy się do nas zgłosili. Dziękuję. Yy, chciał, chciałabym panom podziękować, dziękując całej płci męskiej za to, że czyta. Ponieważ, jak państwo sobie zapewne e, przypominają, e, raport czytelnictwa sprzed dwóch lat pokazał, że to czytelnictwo wzrosło dzięki temu, że mężczyźni zaczęli więcej czytać. I to się ciekawe, na tym poziomie... Ciekawe, co się stało. To się stało. Między innymi, podobno, e, miało na to wpływ, miał na to wpływ ten fakt, że biblioteki zaczęły być otwarte także w sobotę. I ci zapracowani Żartujesz. mężczyźni, to też miał to wpływ... To zmieniło tak, poziom nie, czytelnictwa? No, nie tylko, nie mhm. tylko. Mówię o mężczyznach. Bo często panowie y, tłumaczyli, że po prostu nie mają czasu w tygodniu, bo pracują i, i naprawdę to ma znaczenie. Ale dobrze, wracając do państwa... I nie wpadłbym na ten wątek, naprawdę, że to, że to tak. może cokolwiek no, zmienić. No, może No wpłynąć. może, jeżeli mhm. książki, no nie wszyscy kupują książki, też to wypożyczają, fakt, prawda? jeżeli mhm. w sobotę mogą... Dobrze, ale wracając do, do państwa opinii na temat tego, że kryminały są... Y, Dobrze, już nie będę mówić jakie. Ale broniłem, jakie. dzielnie broniłem. Nie, ja, ja uważam, że ja uważam, że po prostu ważne, żeby cokolwiek czytać, coś, co wnosi do naszego życia, coś ważnego. Eustach Rylski, zacytowany przez jedną z pań, jest niesłychanie ważnym też dla mnie autorem, świetnym prozaikiem zresztą i ma rację po prostu. Czytajmy kryminały, czytajmy romanse, czytajmy literaturę faktu, jeżeli to nam coś daje. I jeszcze chciałam powiedzieć, że to nie jest tak, że jeśli kryminały, to z założenia jest to niższy poziom niż na przykład reportaże, bo kryminałów, proszę Państwa, oczywiście w Wydaje się w Polsce około 400 rocznie to jest gigantyczna liczba. No i w związku z nie tym, wszystkie ten, są wysokiej oczywiście, jakości. Oczywiście, ale od czasu, kiedy literatura faktu zaczęła być bardzo popularna, czyli no, myślę od jakichś 10 lat, to samo widać z książkami e, reporterskimi, że one mają bardzo różny poziom. Więc naprawdę, po prostu każdy gatunek coś wnosi, jeżeli coś wnosi do naszego życia, to się za ten gatunek łapmy, tylko rzeczywiście sprawdzajmy, żeby to, żeby to było na jakimś poziomie. I romanse też, proszę bardzo. No, ja mi się też o romansach. Jane Austen, a przecież to jest klasyka klasyki. Tak, A, oczywiście. To jest klasyka klasyki, ale wiesz, jeżeli czytamy romans Jane Austen, to mamy, y, to wkładamy tę książkę w szufladkę, o, czytamy klasykę i tacy trochę się no, ale to jest, ważniejsi to jest sobie wydajemy, wydajemy. Ale jeżeli chodzi o takie współczesne romanse, które rzeczywiście są czytane głównie przez kobiety, to naprawdę, niech panowie czasami do tych książek zajrzą, bo tam, y, bo wyrobicie sobie spojrzenie na na pewien punkt widzenia bardziej kobiecy na pewne sytuacje. Ja mówię to zupełnie poważnie. Bez, bez, takiego, bez takiej bez pobłażliwości. Normalnie po prostu z zaciekawieniem przeczytajcie parę romansów najpopularniejszych autorek, bo to są dobre pisarki. I y, nie fukajcie na te romanse. Znaczy, ja myślę, że w ogóle y, nie ma sensu oceniać, który gatunek jest lepszy, a który gorszy. No właśnie, Bo jeżeli możemy no. mówić o jakichkolwiek podziałach, to no, co najwyżej takich, że są książki napisane dobrze no tak, i książki napisane mówię, źle. Właśnie, właśnie. I tej wersji się trzymamy. Tak, A, iś, a pani jedna wymieniła lalkę, tak. że wraca do lalki. Ja przypominam, że u nas w wieczornych lekturach lalkę czyta Jerzy Kamas z Archiwum Polskiego Radia. To fantastycznie czyta, więc bardzo zapraszam państwa. 21.50. Ale, ale o ten wątek czytane czy słuchane, to o ten wątek ja też będę chciał zapytać. Bardzo dobrze, bo to jesteśmy w radiu, więc musimy o słuchaniu też powiedzieć. 22.645, 22.66. Jak czytają Polacy? Co czytają Polacy? i ostatnia przeczytana przez Państwa książka, albo taka książka, do której już za chwilę, już za momencik będziemy chcieli wrócić, czy też po nią sięgnąć. No to Pani Elżbieta, dzień dobry. Dzień dobry, dzwonię z Wielisławia Śląskiego. Chciałam zacząć od innej rzeczy, ale zacznę od tych, którą Pan poruszył jako ostatnią, czy słuchamy, czy czytamy. Powiem tak, jestem w tej chwili na emeryturze. Kiedyś chętnie słowo pisane miałam przed oczami, ale w tej chwili po prostu wyrok mi nie pozwala, więc chętnie słucham, nie deprecjonowałabym po prostu słuchania, nie wywyższałabym czytania, dlatego że po prostu w różnym wieku różne rzeczy są możliwe, a później inne nie. Jeszcze chciałam powiedzieć tak, jeśli się czyta, ma się więcej czasu, tam się wypowiadała któraś pani, że na emeryturze nie ma czasu, ale słuchać no to, to w każdej sytuacji. Po prostu idziemy do ogrodu, idziemy na spacer, słuchaweczki małe, choćby do jednego ucha, żeby po prostu nie być mm -hmm. oderwanym a pani, od A Pani to. a jeżeli no, chodzi o emocje, jeżeli tak chodzi słuchać. o odbiór takiej książki czytanej, powiem, to są te same emocje? Powiem, powiem tak. Czasami są nawet silniejsze, dlatego, że jeżeli człowiek na przykład ma czas, leży sobie, wyobraźnia silnie działa i w zasadzie chciałam, dzwoniłam w tej sprawie, że o wyższości czytania lub słuchania nad oglądaniem filmów, filmie skazani jesteśmy na jeden obraz reżysera, jego, na jego wyobraźnię, na to jak on sobie dany tekst, dane sceny wyobraża. Na to jeśli czytamy, mamy dowolność, możemy sobie wyobrażać te sceny według własnych wspomnień, według własnej wizji, wyobrażeń aktorów, ubieranych określone twarze, mhm. stroje. No, to my jesteśmy tak, reżyserami. Tak, jesteśmy reżyserami, bo scenariusz, wiadomo, pisze autor książki, ale jesteśmy reżyserami na własną rękę i stąd myślę, że czasami jest rozczarowanie. Kiedy idziemy do, do kina i widzimy ekranizację jakiejś znanej książki, to mówimy, E, mi się to nie podoba, a inni mówią, o, jestem zaskoczony. Tak mi się wydaje, że po prostu ci, którym się podoba, po prostu ich wyobraźnia jest zbliżona do wyobraźni, do tego jak widział rzecz reżyser, natomiast... Inni mieli po prostu inną wizję tego, co przedstawia. Dobrze, to Pani Elżbieto, przepraszam, bo wybił, wybił tak. gong, a jest naprawdę bardzo długa kolejka. Mi to bardzo cieszy, bo skoro chcemy rozmawiać o książkach, to być może również chcemy je czytać, czyli wniosek bardzo, bardzo optymistyczny. To była pani Elżbieta 22645 2266 jeszcze pani Teresa. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam tylko dodać, że powinniśmy czytać. Czytać to powinna być jakaś namiętność nawet dnia. Bez książki sobie nie wyobrażam. A lubię i obejrzeć film, i przeczytać książkę, porównać. Mm -hmm. Ale pani Powiedzmy... Tereso, no to dlaczego nie czytamy z lenistwa? Ja, chyba tak. Chyba tak, z niechęci. A w nowych książkach są fantastyczne ujęcia takie z perspektywy no, historycznej. Można sobie te wiadomości uzupełniać. Naprawdę warto czytać. I to jest zdecydowany głos za czytaniem książek. Pani Teresa, bardzo, bardzo dziękuję. 22645 645, 22 66. i kolejna słuchaczka, pani Beata. Dzień dobry. Tak, dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć, że uwielbiam książki pana Marka Tellera. Ostatnio to była biografia aktora Witolda Contiego, zapomnianego gwiazdora filmowego, ale chciałam... A to yy, bardzo tak, wróć... młody człowiek, mówię o tak. autorze, oczywiście, a tak, tak. Długie ale, mam taki konto kamyczek, już. ale mam taki kamyczek do waszego ogródka. Oj. Otóż kilka dni temu pewien dziennikarz sygnału dnia, chyba młody, hmm. przyznał się na antenie. Że nigdy nie słyszał o panu samochodziku. No ja bym nie, w szok. Nie, tak, pani, tak, pani nie, pani Beato, to, to żartował. nie może być prawdą. On nie, żartował. Nie, on nie, no nie żartował. nie pamiętam nazwiska tego młodego dziennikarza. On nie żartował. Nie słyszał o panu samochodziku. Nie słyszał o panu Tomaszu. Nie zna. Nie słyszał. Dobrze, pani Beato, wiem, to, przepraszam. To, to, to... No dla mnie to jest szok. Dobrze, Pani Bato, to. Nie znać ja nie mogę... które wydają się po no, prostu oczywiste, że każdy je zna. To Pani Beato, to ja mam taką y, obietnicę. To my wspólnie z Magdaleną odnajdziemy tego delikwenta i to poważnie pan z nim Wydrych, porozmawiamy. Z nim rozmawiał. On się przyznał Panu Wydrychowi. Dobrze, to, to jest już jakiś trop, odnajdziemy go i przeprowadzimy <głos> tak? naprawdę y, poważną rozmowę wychowawczą. Dobrze, przeprowadźcie z nim. A Dobrze. jeżeli chodzi o klasykę, to ja zawsze wracam do klasyki. Ostatnio wróciłam do Przeminęło z wiatrem i po prostu no, to jest chyba najfantastyczniejsza, najcudowniejsza książka. O kobiecie, przede wszystkim o kobiecie i o kobietach. Dobrze, pani Beato, bardzo, bardzo dziękuję. Choć ten głos o panu samochodziku troszkę, troszkę mi zmartwił. Czy znaczy nie? Najpierw chciałam uporządkować. Dobrze. Z tych dwóch policjantów, ty będziesz ten zły, a ja będę ten dobry, jeśli Dobrze. chodzi o dyscyplinowanie, nie wiem, z któregoś, którego mhm. z naszych kolegów, o panu samochodziku. Ale spróbujmy. I Są urodziny książki, tak? jest święto, więc lepiej same mówmy pozytywy. o tym. Nie, nie same, ale mówmy o tym, że jednak Polacy czytają, bo mniej od nas czytają, na przykład Włosi, Hiszpanie, więcej oczywiście Szwajcarze, na przykład i Skandynawowie, ale tak bardziej pozytywnie. Więc jednak mówmy o tym, że Polacy czytają, mogliby więcej, ale niech czytają. Natomiast jeśli chodzi o te takie klasyczne książki, które, przy których się dziwimy, że ktoś tego nie zna, odwróćmy to. Nasze pokolenie, jak wielu książek popularnych wśród młodych ludzi, nie zna, nie ma o tym pojęcia. Przecież cały ten, ta sfera young adult, tych powieści dla młodych, głównie kobiet, pisanych przez kobiety dla młode. Magia. Tak, ale zauważ, że na wszelkich targach książki są osobne strefy dla tej literatury przedstawione, bo to są... Tam są kolejki, które trwają po 8 godzin. to jest jakaś gigantyczna frekwencja, w ogóle Absolutnie. zdumiewająca. Absolutnie. Tak. I, y, I to jest wspaniałe, bo, bo, bo, bo to są naprawdę dziewczyny, które czytają właśnie z taką pasją, o której mówiła y, jedna ze słuchaczek. Y, pi, pi, I też y, stoją w tych kolejkach y, z walizkami pe, pełnymi papierowych książek. Myślę, że też możemy też potem znaczenie. o tym powiedzieć. Czy, Jeżeli zdążymy e oczywiście. Dobrze. No to jeszcze pan Piotr. Dzień dobry. Halo, halo, panie Piotrze nie kupuję, bo już nie mam inny wobec tego odkryłem na nowo biblioteki i uważam, że to jest świetny patent. Natomiast ja mam też taki patent, że często korzystam z książkodzielni. Tam jak znajdę sobie jakiś tytuł, odkładam go na półkę, a następnie jak wybieram się w podróż, to zabieram sobie kilka książek do plecaka, a następnie, co ciekawe, zostawiam je w różnych dziwnych miejscach. Ostatnio byłem w Chile, w Argentynie, wobec tego... W kilku hotelach, hostelach zostawiłem książki polskojęzyczne. Ciekawe, czy ktoś z nich będzie korzystał. Ale myślę, że jakiś polski turysta może się naprawdę nieźle zdziwić. Też tak uważam. Też tak uważam, ale widzę z kolei yy, podróżując, że coraz częściej w takich obiektach noclegowych są takie miejsca, gdzie można sobie jakąś książkę albo poczytać na chwilę, albo ją po prostu zabrać ze sobą. I to jest fajne. No to... To jest też y, pomysł na to, żeby ewentualnie odkryć jakiegoś autora, żeby odkryć jakiś tytuł. Jak już jest tak strasznie nudno, że trzeba kilkanaście godzin jechać autokarem, to czasami można zabić również czas w ten sposób. To pani Piotrze, ja myślę, że to nie tylko autokar, ale nawet jeżeli jesteśmy na wakacjach i nagle okazuje się, że w hotelu jest taka półka, bierzemy książkę i idziemy po prostu na plażę, leżymy sobie na leżaczku, łapiemy słońce, a jednocześnie możemy sobie coś poczytać. Co, co lubi. Prawda? Dokładnie tak. Panie Piotrze, bardzo, bardzo dziękuję. 22 2266. Rozmawiamy o książkach, o czytaniu, o czytaniu wśród Polaków i wracamy za chwilę. Urodziny Jedynki. Stulecie polskiego radia. Życzenia i gratulacje dla Jedynki od partnerów z Europejskiej Unii Nadawców z Armenii. Sireli Lech Korzenkeznecz, Sznorchaburumę Klechastani Radio i Haruramiaka. Serdeczne pozdrawienia z Armenii. Ładnie to brzmiało. Za 19 minut godzina 14, tylko szczerze na antenie jedynki. Dziś Światowy Dzień Książki. Właściwie wszystko jest chyba jasne. Dokładnie o tym rozmawiamy. W studiu Magdalena Mikołajczuk, program pierwszy Polskiego Radia. No to też chyba oczywiste. No i przed chwilą mieliśmy taką bardzo szybką rozmowę dotyczącą... Przewag książek papierowych nad e-bookami, czy też odwrotnie. Stoimy, nie chcę powiedzieć po dwóch stronach barykady, ale jednak na troszeczkę przy trochę innych postawach i trochę innych stanowiskach dotyczących klasycznej książki i tej książki, tej, tego nowego sposobu ich czytania. Porozmawiamy o tym, bo myślę, że to jest bardzo ciekawy wątek, ale wcześniej pan Henryk. Dzień dobry. No, dzień dobry. Mogę? Proszę bardzo. E, więc tak, do pierwszego tematu, dlaczego lubię, powiem tak, lubiłem... Teraz już jestem troszkę człowiekiem wolnym, można powiedzieć na emeryturze. I wspaniałą rzeczą jest dla mnie odnawiać przeczytane książki, co pozwala mi ich naprawdę zrozumieć, jej sens i jej wartość. To jest pierwsza taka rzecz, dlaczego lubię i czytam w dalszym ciągu. No i przede wszystkim tak jak we szkole kiedyś mnie uczyli, że nasi nobliści Dostali nagrodzeni ze względu na to, że piękne jakąś wiedzę przekazują. Też byłem nauczony, że czytać na e, książki, e, którzy dostali, e, które dostały Nagrodę Nobla. Jest to coś wspaniałego i z tego się dużo nauczyłem. I trochę jestem zaskoczony, tylko że e, o tym temacie nie ma. I słuchając radia, że nie ma na przykład e, mowy o, o ostatniej naszej e, Noblistce, pani Olgi Tokarczuk. Mhm. No, Oj, no jest, myślę, uważam, że myślę, że było dużo na jej temat i na temat w ogóle tak, jej książki. Tak, ale właśnie, właśnie ona powinna być ze względu na to, że e, dostała ostatnią nagrodę Nobla, które mm -hmm. dotyczą naszych czasów miłych, ale wspaniała nauka i wiedza. Wspaniała wiedza, e, nie poparta na przykład patriotyzmem, tylko po prostu wiedzą wspaniałą życiową, zasadami życia i e, to, że e, ona, ja ją u, u, u wie. Uwielbiam mm -hmm. z jednej prostej przyczyny, że mówię, że powinna mieć e, jedną książkę lekturą e, obowiązkową, bo naprawdę uczy nas wspaniałego życia i zasad zrozumienia. Czyli to książka, która wszystkim. powinna wejść do kanonu. Panie Henryku, bardzo, bardzo tak. dziękujemy. No, głos pasjonata, jeżeli chodzi o czytanie bez wątpienia. Pan Łukasz, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. E, bardzo się cieszę, że się dodzwoniłem, ponieważ dokładnie w zeszłym roku też prowadziliście audycję, tylko pana redakcyjny kolega bodajże ją prowadził i też mi się udało dodzwonić, żeby dać szansę, żeby innym się wypowiedzieć. Ja czytam książki, zacząłem czytać około 5-6 lat temu, mam 45 lat, przez całe życie nie lubiłem, nic mnie do tego nie ciągnęło. A co się nie zmieniło? Nie pewnego pewnego no, no z okazji chyba jakiś tam urodzin, żona kopiła mi biografię e, piłkarza Przeczytałem od tamtego czasu zakochany jestem w biografiach, w autobiografiach, w tego rodzaju książkach. I ja tak sobie myślę, że przede wszystkim wskazówka dla tych, którzy nie mogą się przekonać, znaleźć rodzaj, czy to ma być gatunek, coś, co nam się podoba. I co regularnie próbować? Znaczy mhm. no, ja powiem tak, w tym roku czytam już siódmą. Nie mhm. wiem, jakie są statystyki, jak to wygląda. Natomiast książka mnie pokonęła. odszedłem, może nie całkowicie, od telewizora, od komórki. E, no i śmiem twierdzić, że potrafi naprawdę bardzo dobrze wpływać i odstresować. Także jeżeli ktoś będzie miał ochotę i chęć, zawsze znajdzie czas na książkę. I nie czytałem nigdy e-booków, nie, nie miałem nawet takiej okazji. E, polecam na papierze. To ja się mogę podpisać pod tym polecaniem na papierze, aczkolwiek no, e-book to też jest jakaś forma czytania i ją też oczywiście jak najbardziej wspieramy. Panie Łukaszu, bardzo, Dzień. bardzo dziękuję, ale rzeczywiście zapach prawdziwej książki, szelest papieru, szelest kartek to jest coś magicznego. No to jeszcze pani Bożena. Dzień dobry. Dzień dobry. No, chciałam powiedzieć taką bardzo smutną informację, że jak chodziłam do szkoły podstawowej, to w najbliższym mieście nie mogłam sobie wypożyczyć książki, ponieważ trzeba było płacić kaucjum. Mhm. A dziś czyta Pani? Tak, czytam, nie? Lubię historyczne książki czytać Ostatni tytuł, godny polecenia dla naszych słuchaczy? To jest takie właśnie, to są y, wspomnienia wojsk y, wojenne Kaszubów nie? O, no to rozumiem, że nieprzypadkowy wybór Tak, ta, no Dobrze, Pani Bożeno, bardzo, bardzo dziękuję 22645, 2266 Magdaleno, wracamy do e-booków? Tak, za chwilę tylko. Jeden z panów powiedział, że zaczął w około 40 czytać książkę za sprawą biografii piłkarza. To się świetnie składa, bo jest taka akcja Instytutu Książki, która się nazywa Bookstation i chodzi o to, że w czasie meczów są takie kąciki czytelniczo-sportowe. Najpierw jest pokaz freestyle footballu i to jest na zasadzie przyciągnięcia dzieci, bo to jest dla dzieci w wieku od 9 do lat lat. Tam są książki właśnie o piłkarzach, więc chodzi o to, żeby najpierw tak przyciągnąć do, tych, do tej sportowej tematyki, a potem być może zarazić dzieci czytaniem e, innych Cóż książek. Tak, za Prawda? Mm -hmm. Ale chodzi o to, że w wieku 9 do 11 lat to jest ten czas, kiedy dzieci... Które, y, którym czytano i które czytały jako bardzo młodzi ludzie, odchodzą od, ty, od tych książek, więc chodzi o to, żeby złapać je, przytrzymać. czytamy Mówię sobie o Lewandowskim, czytamy, czytamy o sobie o Messim, Ronaldo, tak. a potem sięgamy po inne tytuły. Y, tak, na przykład. Ale a propos y, e-booków i, y, i papierowych książek, absolutnie ja się zgadzam, zapach, y, No i jest czcionka. coś wyjątkowego. No dobrze, ale jeżeli jedziemy gdzieś daleko i y, tak. y, y, mamy walizkę, w no. której jest... Połowa y, przestrzeni Balon zajęta przez księżyc. No dobrze, ale mhm. to jest bardzo ważne. Y, I y, chciałam jeszcze powiedzieć tym, którzy boją się, że na przykład y, przez cały dzień pracują z ekranami, a później się przerzucają na czytnik, czyli znowu ten ekran. Nie, to jest zupełnie inny rodzaj światła w czytnikach, który nie męczy tak oczu. Ale oczywiście, jeśli państwo wolą papier, to przecież y, nie ma problemu, tylko ja na przykład y, no, czytam 16 książek y, miesięcznie. Nie mniej więcej, więc proszę sobie wyobrazić, jakby moje mieszkanie wyglądało, gdybym wszystko miała w papierze. Ja wiem, jakby twoje mieszkanie wyglądało, bo myśl teraz o swoim. No właśnie. I ono tak. właśnie tak wygląda, wszystko w papierze. Tak. I co jakiś czas jest taki wybór, to co odnosimy, Do biblioteki. co oddajemy. Tak. A propos bibliotek, mhm, tak, tak. tak. To, jest, to jest najlepszy adres. Bo inaczej nie byłoby gdzie, gdzie mieszkać po prostu. Tak, gdzie żyć. Mhm. 22 645 22 66, czekamy na kolejne telefony. Przypominam również, że nasza dyskusja e, odbywa się na naszym profilu facebookowym. Tam też bardzo dużo komentarzy, bardzo dużo wpisów. E, i jeszcze mamy naprawdę krótką chwilę na to, żeby porozmawiać i myślę sobie o jeszcze jednej kwestii, bo padło to pytanie dotyczące audiobooków. Mm. audiobooki. Jesteśmy <coughs> musimy, w radiu. Tak. Musimy e, reklamować audiobooki, bo jesteśmy w radiu, bo dźwięk. E, audiobooki, jeśli chodzi o minusy, e, słuchanie po prostu zajmuje więcej czasu, niż jeśli sami czytamy, jeśli przerzucamy wzrokiem, przechodzimy wzrokiem przez e, strony. E, no i też może być e, niezbyt e, akceptowalna dla wszystkich sprawa, że jednak ta interpretacja czyjaś narzuca nam Pewną wizję tej rzeczywistości, która jest w książce. I dla jednych to jest plus, ale dla innych może to być minus. No ale czasami, jak słyszymy te głosy, to te głosy są też nie, nie, jakością samą ja w sobie. Ja jestem absolutnie wielbicielką. To jeszcze, pan, to jeszcze pan Piotr, dzień dobry. Dzień dobry. Panie redaktorze i szanowna pani zaproszona do studia. Otóż ja przysłuchując się całej audycji, jestem rozczarowany z tego powodu, że dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Książki, a nie czytania. Książka, brakuje samej definicji książki. Książka to jest coś. To nie jest czytanie audiobooków, to nie jest czytanie e-booków, tylko praktycznie rzecz biorąc wzięcie do ręki książki. Więc brakuje tutaj w tej mhm. całej audycji dzisiejszej Jakiegoś doprecyzowania, bo mówimy o. o książkach, a nie o sposobie czytania. No dobrze, panie Piotrze, zostaliśmy obsztorcowani, przyjmujemy ten argument, natomiast będziemy jednak chyba bronić swojej, swoich pozycji, że... Nie, nie przyjmujemy. Przepraszam nie, nie. z całym szacunkiem e, dla naszego słuchacza, ale to by było bardzo ograniczone święto tylko dla książek papierowych, a są przecież książki wydawane wyłącznie w formie e-booka i także książki wydawane wyłącznie jako audiobooki, więc co, nie świętowałyby, nie jadłyby tego tortu dzisiejszego, no naprawdę, trochę, trochę nam się zmienia rzeczywistość. Tak, czasy są takie, a nie inne. Ważne, żeby czytać, w jakiej formie to już sprawa drugorzędna. Czy książki nagrane tylko w audiobooku to może są podcasty po prostu. O, i kolejny głos. I, I to jest folder ulubiony oczywiście. Dzień dobry. Nie, nie, to tylko propozycja. Zapraszamy od godziny 14:00 folder ulubiony. Dzisiaj również goście u nas. Oczywiście będzie Kornelia Strzelecka. Wszyscy fani polskiej Asia. wersji serialu The Office doskonale <coughs> wiedzą o kim mowa. Będzie Rafał Sławoń, który zapowie audycje kulturalne na weekend. I Nita, która nagrała nowy numer zatytułowany szerokość. A także trendy kulinarne na 2026 rok. Zapraszamy. Jedynka. Polskie Radio. We hotel a boutique and a swinging hot Got till it's gone It'd be a paradise They'd Put up a fucking line They took all the trees And put them in a tree museum And they charged the people to die took my girl away now don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone to be paradise put up a fucking lot. and now now don't it always seem to go that you don't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 Reklama. Wpadaj do Litra. To się opłaca. Już dziś w sklepie na Lidl.pl. Inteligentny robot koszący smart and free. Parkside Performance. Aż 1000 zł taniej. Jedyne 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni. 2999 zł. Lidl. To się opłaca.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 Ewa Mierzejewska, zapraszam na A18, na jezdni w kierunku granicy państwa między węzłami Iłowa i Luboszów. W pobliżu Iłowy samochód osobowy uderzył w przyczepę. Nie mamy informacji o osobach poszkodowanych, natomiast na 38 km obecnie droga jest całkowicie zablokowana i tutaj jest niewielki korek, tak mniej więcej na kilometr. Natomiast tutaj nie ma też dobrych propozycji objazdu, więc trzeba liczyć na to, że sytuacja się się unormuje, ustabilizuje i zostanie niebawem odblokowana ta trasa. Oczywiście będziemy to dla Państwa monitorować. Nawet o 200% wzrósł ruch na niektórych odcinkach autostrady A1 i drogi ekspresowej S8 w Łódzkiem w ciągu ostatnich pięciu lat. Wyniki generalnego pomiaru ruchu z poprzedniego roku pokazują, że średnio na drogach krajowych w Polsce ruch zwiększył się około 10%. Jedną z najbardziej obciążonych tras w regionie łódzkim jest też autostrada A2 z Łodzi w kierunku Warszawy. Maciej Zalewski z Łódzkiego oddziału generalnej dyrekcji mówi, że Wzrosty wynikają m.in. z ukończenia inwestycji i prac budowlanych. Kiedy prowadzony był poprzedni pomiar ruchu, czyli w 2020 roku, trwała budowa autostrady A1. Wielu kierowców unikało tego odcinka. Teraz, kiedy autostrada jest gotowa, ten ruch wrócił. Tutaj te wzrosty są największe, natomiast nie należy traktować tych wartości jako czegoś naturalnego. Są też miejsca, gdzie ruch wyraźnie się zmniejszył z powodu oddania do użytku nowych dróg. Dotyczy to między innymi drogi krajowej numer 12, między węzłem Tuszyn a Piotrkowem Trybunalskim. A propos remontu w województwie łódzkim, przypominam o tym, że między węzłami Wol, Burz i studzianki na jestni w kierunku Warszawy jest jeszcze zwężenie, i jest tam spowolnienie.